projekt wystawy tejże fotografii archiwalnej i na ten projekt również otrzymałyśmy dofinansowanie, aczkolwiek to dofinansowanie mogłyśmy otrzymać również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mogłyśmy je otrzymać dzięki temu, że weszliśmy we współpracę z organizacją pozarządową. Jeżeli chodzi o program, dzięki któremu możemy zrealizować tą, tą wystawę. Jest to dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, kultura ludowa, tam jako Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej po prostu nie mogłyśmy, nie mogłyśmy aplikować, stąd pojawienie się właśnie organizacji pozarządowej, która jest oficjalnym wykonawcą, aczkolwiek jest to fundacja, która jest związana z instytutem, dlatego że założycielką, współzałożycielką oraz prezeską tejże fundacji jest doktorantka w naszym, w naszym instytucie. No i oczywiście Instytut Technologii Antropologii Kulturowej wymieniony w tym projekcie jako, jako taki główny współpracownik przy tym, przy tym projekcie. Początkowo idea tej wystawy miała się ściśle, ściśle związać z tym, z tym pierwszym projektem, czyli z archiwum cyfrowym, natomiast ze względów głównie finansowych wiążących się z posiadaniem wkładu własnego zdecydowałyśmy się na napisanie drugiego projektu. Otrzymałyśmy to, to dofinansowanie odpowiednio obcięte przez ministerstwo, to też musimy podejmować wiele dodatkowych działań, które nam pomogą dofinansować tenże, tenże projekt. Wystawa mająca tytuł 100 fotografii w setną rocznicę urodzin Józefa Burszty jest pewnego rodzaju ewaluacją archiwum cyfrowego. To ma być coś, co skutecznie wypromuje to działanie i wypromuje również nieco inne spojrzenie na dokument o charakterze etnograficznym. Tą skuteczność ma nam zapewnić miejsce, które, które wybrałyśmy na tę na wystawę. Wystawa ma być wystawą profesjonalną, zrealizowaną na najwyższym poziomie ze z świetną, z świetną kuratorką. Kuratorką jest profesor Izabela Kowalczyk, tak historyk, krytyk, krytyczka, historyczka, krytyczka sztuki, która jest taką, mówiąc, taką gwarancją wydobycia tej archiwalnej fotografii z takiego bardzo sentymentalnego, często mitologizowanego przez nas świata, badań terenowych, czyli takie świeże, krytyczne spojrzenie na to co zostało wytworzone w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wystawa będzie miała miejsce w listopadzie bieżącego roku w Starym Browarze dokładnie w plus plus jeden, co automatycznie tak oznacza, że jesteśmy we współpracy z Art Stations Foundation z Grażyna Kurczyk. Jest to fundacja, która udostępnia nam przestrzeń. No jest to miejsce, tak, które, które rzeczywiście jest mocno, mocno kojarzone z wydarzeniami artystycznymi, które no, mają, mają swój poziom, tak? cieszą, się, cieszą się prestiżem. Miejsce jest rozpoznawalne. Dlatego było, było, było to bardzo istotne, żeby ta wystawa mogła się odbyć właśnie w takiej, a nie innej e, przestrzeni, żeby dostęp e, m, mogli mieć do tych fotografii, do tej wystawy, tak odpowiednio opracowanej, odpowiednio wypromowanej, bardzo różni ludzie. Te fotografie, które i cyfryzujemy i które, które będą, będą częścią, częścią wystawy, są to fotografie powstałe pomiędzy latami 50. a 80. W zasadzie jesteśmy już w momencie, kiedy te fotografie zostały wybrane. Jest ich jeszcze Troszeczkę więcej niż, niż 100, bo, bo 100 tych fotografii zostanie, zostanie pokazanych w trakcie w starym, w starym browarze. W większości, no, myślę, że około 90% tych fotografii to są fotografie, które zostały wykonane właśnie przez profesora Józefa Burszty. One są rzeczywiście, rzeczywiście najlepsze. Wrażliwość, oko Józefa Burszty były w jakiś sposób specyficzne. One zostały jakby automatycznie wyłapane przez, przez Izę, Izę Kowalczyk i zupełnie jakby przypadkowo zostały, zostały przez, nią, przez nią wybrane. Pojawiają się też zdjęcia i no, no, małej, małej ilości autorstwa Tadeusza Wróblewskiego, Stanisława Kuszy, Twoje Irena również znajduje się <grych> i podajże właśnie profesora Zbigniewa Jasiej Idea taka merytoryczna tej wystawy um, oscyluje wokół tego, w jaki sposób my wytwarzaliśmy tak teren, jak postrzegaliśmy badania terenowe, jak postrzegaliśmy w tym terenie samych, samych siebie, więc będzie to wystawa o nas z takiej, e, z takiej perspektywy nieco, nieco, nieco krytycznej. Z drugiej strony, te fotografie są no, unikatowe. Tak? Ta wystawa e, Czuje się całe archiwum e, e, cyfrowe, ale ta wystawa e, dała taki wgląd w, w to, jak, jak po, po, powojenna Wielkopolska tak, e, wy, wyglądała, jak wyglądały małe miejscowości, jak wyglądali ludzie. Jeżeli chodzi o wykonawców e, jeszcze, e, w zasadzie ci wykonawcy, e, e, którzy nie powtarzają się nakładają się na wykonawców tego pierwszego projektu cyfrowego, cyfrowego archiwum. Tutaj dochodzi nam producent wystawy Wojciech Janiak, no i właśnie kuratorka Izabela Kowalczyk. No, i jest cała masa wolontariuszy, czyli, czyli znowu studenci tego drugiego roku, pierwszego, pierwszego stopnia. To są, to są osoby, które odkrywają niezwykle ważną rolę w, w, w procesie powstawania tej, tej wystawy. Wspomniałam <śmiech> na początku, że że projekt jest w zasadzie wymaga tak dofinansowania. To też ci studenci zajmują się razem, razem z nami oczywiście takimi działaniami wspierającymi projekt w działaniach fundraisingowych, czy znaczy, pomagają nam pozyskiwać dodatkowe, dodatkowe pieniądze, żeby ta wystawa mogła się, mogła się odbyć w takiej formie, w jakiej w jakiej chcemy, aby się odbyła. Ok. E, te, jest, właścicielem tej wystawy będzie Instytut, ta wystawa będzie u nas. I też nam zależy na tym, żeby ta wystawa też pokrążyła trochę po terenie. No, tak będziemy tak. też przygotowywać takie, nie wiem, oferty, tak? Znaczy no, generalnie te zdjęcia, które, które no, zostaną... Będą częścią wystawy mają być wyprodukowane w bardzo dobrej jakości, tak żeby mogły sobie po, pofunkcjonować w wielu, w wielu miejscach. Będzie to wydruk w większości taki wielkoformatowy, to będzie w odpowiedni sposób przechowywane. Jakby w przyszłości zależy nam na tym, żeby, żeby ta wystawa mogła trafić do środowisk lokalnych, czyli tam, gdzie te zdjęcia by powstawały, żeby to mogło, mogło gdzieś, tam, gdzieś tam wrócić.